To dla moich to ludzi, to ludzi z, kwadratury. z kwadratury Aha Yo! yo. yo. yo. Ławka chłopaki yo. z blok w osiedle, ta? To, to dla was! To Pozdrawiam was. całe żywnego! To Wielki ją! Muzyka, bloki skręty już wkrótce. Już, wkrótce. Już, wkrótce. już wkrótce, ta? Aha, sprawdź to. to! Jedziesz Mario! Jedziesz, Mario.